I na naszym, na naszym dachu były armaty przeciwlotnicze. I proszę Pana, nasi zastrzelili jednego bombowca. Jak on się zapalił, to ja mówię, fajno, koniec wojny, myśmy zwyciężyli. <laughs> Historia mojej emigracji. HistoriaMoyMigratie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe. Is zaproshame dos Przed tym spotkaniem czułem dreszczek emocji, bo też nieczęsto rozmawia się z kimś, kto siedział na kolanach u marszałka Piłsudskiego. Pan Jacek okazał się bardzo bezpośrednim, przeurocznym starszym panem, a jego żona Rosie z pochodzenia Szkotka zachwyciła mnie umiejętnością posługiwania się językiem polskim. Kto koś trochę interesuje się historią Polski, będzie zachwycony tym odcinkiem. A ja się urodziłem w Grodnie to to jest Rosja teraz. Ja zawsze mówię, jak wyrźniemy Ruskich, będzie Polska. Zgadza się. Tak. W Polsce ja wyjechałem z Polski w 1939 roku. Przede wszystkim 1 września była wojna. No, mój ojciec był generałem w w wojsku, a marszałek Piłsudski z gro, zrobił go komendantem policji państwowej. No, no to kiedy, jest bardzo wysoka funkcja. Tak. Pan. Ojciec generał zamorski był komendantem policji państwowej. No i, naturalnie, w tej pozycji, on. Musiał się spotykać z różnymi ludźmi, między innymi z Himmlerem. Tak. W 1939. I później Rosjanie weszli w 17. Tak. To, to jak nagle była panika, wszyscy się zaczęli jednak bać, nie? Jak Rosja weszła? Jak to wyglądało? Właśnie nie było paniki. Matka i brat z tym kierowcą, tego weterynarza warszawskiego, myśmy pojechali do KUT na południe i żadnych nie było problemów. Rosjanie weszli, ale jeszcze nasze wojsko tam było, więc ich nie puścili. Mhm. Jak oni przyszli z Rosji, coś panu śmiesznego trochę powiem. Dobrze. Jak się wojna zaczęła, to bombowce niemieckie bombardowały Warszawę, a myśmy mieszkali w Warszawie. I proszę pana, na naszym dachu, na Alei Szucha, słyszał tak, tak, Oczywiście.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 Koniec wojny myśmy zwyciężyli, a jedna paniusia, naturalnie myśmy byli wszyscy w harcerstwie i ja do tej paniusi mówię, proszę pani, jest alarm lotniczy, niech pani idzie do schronu, a ona mówi, ja nie potrzebuję, ja mam maskę, maskę gazową, ale był policjant i kazał jej iść. bo oni nie bombardowali, powiedzmy sobie, ja uważam, oni jeszcze nie umieli bombardować, bo to pierwsza wojna, tak? Ten samolot leciał i od czasu do czasu taka kiszka z niego wyleciała i to była bomba i gdzieś tam upadła, bum! Mhm. Tak. I szybko uciekał dalej, żeby go ktoś nie zestrzelił, tak? tak? tak. To już później się nauczyli bombardować. Tak? Właśnie. Naturalnie wszyscy i Anglicy, i nasi, tak. Nasi byli bardzo dobrzy. Nasi lotnicy byli doskonali. Jak myśmy, jak nas, nam pomagało lotnictwo, to myśmy zawsze chcieli naszych albo Anglików. Oni świetni byli, świetni byli. Tak. No i proszę Pana, naturalnie nie byłoby bardzo mądrze, gdybyśmy, mama, mój brat młodszy i ja, gdybyśmy wpadli w niemieckie ręce, bo wtedy oni by zaraz ojca w brali, tak, mhm. naturalnie i ojciec by musiał, musiał, nie musiał, ale by musiał coś robić, co oni by chcieli za naszą wolność. Oczywiście. No więc i, y, weterynarz miasta Warszawy, jego kierowca, jego szofer chciał wyjechać z Polski. Mhm. I on zadzwonił do ojca i on zadzwonił do ojca i powiedział, Kordian, mój szofer chce wyjechać z Polski, ja twojej żonie daję samochód. Myśmy nie mieli prywatnego samochodu, tylko samochód służbowy ojca. Rozumiem. I, on, I on zadzwonił do ojca i powiedział, Kordian, on chce wyjechać z Polski. Ja to wydaję mój samochód z szoferem, niech twoja żona i chłopcy jadą. I myśmy pojechali na wschód naturalnie. Pan się... Ja miałem 17, 17 lat. To młody 17 lat, Tak. Ja miałem wtedy 17 lat i myśmy pojechali na granicę właśnie rumuńską. Tymczasem Rosjanie weszli i myśmy przejechali przez granicę i ojciec dał różne nazwiska mojej mamie tych policjantów wysoko postawionych w Rumunii. I myśmy pojechali prosto do Bukaresztu i tam nas dali do hotelu. I za kilka tygodni ojciec się znalazł. Proszę pana, myśmy byli prawie rok w Rumunii, ale wtedy już Niemcy weszli. Myśmy w Rumunii byli, wszędzie gdzie uchodźcy poszli, to nasz rząd we Francji potem w Wielkiej Brytanii otwierał szkoły. No i myśmy musieli iść do szkoły. No i dobrze, i proszę pana, jak Niemcy weszli, oni chcieli ojca złapać, no i myśmy bardzo szybko stamtąd wyjechali do y, Turcji i w, w małym porciku był polski statek Poznań, na ten statek i myśmy pojechali yy, do Hajfy. Brigada Karpacka już tam była. No, no więc nie było kłopotu. No to fajnie. A co Pan pamięta o tacie swoim, jak jeszcze był w Polsce? Jak to wyglądało życie, będąc synem generała? Cóż, ja byłem w szkole Ureja. W Warszawie Ureja, w gimnazjum. A mój brat był w powszechnej szkole. Ja byłem w gimnazjum. I, no mój Boże, i mieliśmy działkę właśnie za Grodnem, w Skidlu. Tam jest takie małe miasteczko Skidel i myśmy na południe od tego miasteczka mieli naszą działkę. Ojciec był komendantem policji i fajną. Tam gdzie w Warszawie był Gisz, to jest tam gdzie całe wojsko miało swoją dużą komendę. Myśmy mieszkali tu, a oni byli tam, a, mar a marszałek mieszkał tu, tuż. Także jak ja chodziłem na spacer, to marszałek do mnie wołał, ja coś, ja się miewasz. Tak, pan Piłsudski, tak? marszałek Piłsudski. Marszałka Piłsudskiego doskonale znałem. Tak. Jaki on był? Bardzo przyjemny, przyjazny człowiek. Może tylko dla malców, <głos> <głos> ale on był, tak, był bardzo przyjazny. No i naturalnie potem marszałek umarł właśnie w pół roku czy coś po zrobieniu ojca komendantem policji. No, a ja z Rumunii. Myśmy pojechali, jak ja mówiłem, do, do pierwszej brygady i mm. do hajfy, no i szkoła. Myśmy mieszkali w Tel Awiw i ja skończyłem gimnazjum w Tel Awiw. W języku jakim? Słucham? Jakim językiem pan mówił? Po polsku. O, polskie szkoły. Wszystko było po polsku, tak. No. Bo to, jak mówiłem panu, nasz rząd, otwierał szkoły polskie, wszędzie gdzie uchodźcy byli. Rozumiem, rozumiem. Proszę Pana, no i zaraz po maturze ja wstąpiłem do pierwszej brygady i byłem strzelcem w pierwszej brygadzie i wkrótce potem otworzyli potworą żółwkę. Wszyscy z maturą Poszli do podchorążówki. Ja byłem w piechocie cały czas i nie mniej, nie mniej, mniej niż więcej, proszę pana, byłem pod Monte Cassino. Nogi postrzelanem miał, miałem 15 odłamków. Jak to się stało? Ja y, byłem zastępcą dowódcy Plutonu i przyszliśmy pod górę na Monte Casino. Strasznie dużo strzelaniny. Między innymi jeden z naszych postrzelonych. Mówił, wrzeszczał, dobijcie mnie, dobijcie mnie, bo on był ranny. I w końcu Niemcy nas zepchnęli na dół. Idąc na dół, mój dowódca plutonu został zabity, więc ja byłem dowódcą plutonu. I szliśmy w dół. No i proszę pana, proszę pana, po prostu szedłem z innymi żołnierzami moimi i był wybuch. Ja upadłem naturalnie, no i byłem ranny, ale chodziłem. I poszedłem do, poszedłem proszę pana do y, jednego z naszych miejsc, i powiedziałem temu plutonowemu, panie plutonowi, ja idę do domu lekarza. Tam był taki domek i to był tak zwany doktor house. Myśmy to po angielsku nazywali doktor house. I ja poszedłem tam, patrzę, a doktor, jest doktor z drugiego batalionu. Ja go świetnie znałem. A on mówi, kładź się, a ja mówię, nie, nie, ty mnie opatrz, <grywia> a on mówi, ty jesteś idiota, ja cię muszę posłać do szpitala i posłał mnie do szpitala I ja w szpitalu byłem dość długo, no i potem wróciłem do mojej kompanii i do mojego plutonu i prowadziłem mój pluton. Dalej? Tak. Monte było tak, tu był ten z tymi księżymi Monte Cassino, Tak. a Niemcy byli pod górę mhm. koło niego tam i myśmy mieli to ich tam pobić, no i nie pobiliśmy. Bo oni strasznie dużo wojska mieli. Anders był nasz dowódca angielski, nasz dowódca największy, tak. Ale pod Monte Cassino byli Polacy, Anglicy, Szkoci i Amerykanie. Czyli. Widzi pan, jacy Niemcy byli silni. Był pan w Monte Cassino już po wojnie? Tak. Proszę pana. I jakie jest uczucie, jak się podjeżdża pod tą samą górę? Proszę pana, cmentarz jest olbrzymi. I jest tak. Tu na brzegu są sami Żydzi, polscy. Żołnierze nasi. No i reszta... Wszystko nasi tutaj, ich Anders. I Anders, tak? I Anders, olbrzymi grup Andersa. Tak. Jeżeli by pan mógł kiedyś pojechać do Monte Cassino, to radzę panu pojechać. To jest cudne miejsce i masę wypisanej, wszystko. Tak. Nie wiem ile zginęło, ale tam są wszelkie napisy ilu tam zginęło naszych Polaków. Przecież bitwa o te Monte Cassino to było coś niesamowitego, coś niesamowitego. Jak ja Panu mówiłem, tylu było rannych. A ten chcić do, dobić do, do mnie? Wojna, sama bitwa, to nie jest żadna, żadna zabawa, nie jest żadna zabawa. Tu się idzie, a tu Bagwang, trup, nie ma człowieka. Tak, nie ma człowieka. Myśmy y, z Włoch, myśmy prosto z Włoch, ponieważ Anglicy się bali, że my zrobimy wojnę z komunistycznymi y, wojskami. To nas odseparowali i posłali do, do Szkocji. Bo Anglicy się bali, że my za nas tych z, z, z, z Włoch. Z Włoch. Co było? Prawdę panu mówię. Jak Francja upadła, to y, brygada nasza. Polska przeszła, nie mogli oni pójść przez Francję i od razu do Brytanii. To oni poszli do Szwajcarii uh -huh. i po wojnie Czerwczyc zdecydował, że trzeba tych Polaków razem Szwajcowie. z ze Szwajcarii, Szwajcari, ze Szwajcari mhm. zostali przetransportowani do Szkocji, ale nie było oficerów. No więc myśmy, młodzi oficerowie, wszystkich nas posłali do Szkocji. Czerwczyk się spodziewał, że zaraz będzie wojna z Rosjanami i dopiero potem była demobilizacja. Niemcy, Niemcy oni byli doskonali żołnierze. Doskonali żołnierze byli tak. Wypady jakieś czy patrole czy coś. A myśli poszli na patrol. Ale Niemcy mieli, brali Polaków do swojego wojska. I idziemy ja byłem z tym patrolem i ktoś wołał po, po polsku z niemieckiej strony. Wołał. Nie chodźcie, nie chodźcie, jest nasz dużo. <głosy> Naprawdę? <głosy> tak. No więc ja mówię, czekajcie, czekajcie, zobaczymy, co będzie. A tam ci poszli. Jak oni poszli, to my po Malusieńku za nimi, ale oni mieli wozy pancerne. Wskoczyli do wozów pancernych i pojechali. Ja w czasie wojny byłem w wojsku, w bardzo krótko w Afryce. W Afryce, przecież myśmy tam byli, w Tel Awiwie to wszystko to był upał. Prawie nic się nie nosiło. A gorąco dalej, nie? Tak, bardzo gorąco, bardzo gorąco. polskie radio. No i z radia wszystkośmy wiedzieli. A skąd to radio nadawało z Anglii? Z, z, z, wszystko z Anglii, y, brytyjczycy przy, y, przysyłali polskie radio. Mhm. Tak. To widzieliście po kolei co się dzieje. Naturalnie wszystkośmy wiedzieli. Wszystko się wiedzieli? było było tak. Kto chciał, mógł jechać do Polski i jak myśmy tak zwani byli Andersowscy. Ktokolwiek był z, z drugiego korpusu, od Andersa, to w Polsce zamykali, zamykali. Mil setki były zamknięte bo oni się bali, że będzie rewolucja. I wtedy, jak już byśmy byli zdemobilizowani, to ja pracowałem tu i tam w cywilnej pracy, i siostra żony przyjechała, wyemigrowała z mężem do Hamiltonu i myśmy też tutaj przyjechali. Myśmy przyjechali tutaj w 57 57. myśmy tu przyjechali, no i ja pracowałem bardzo krótko, pracowałem w tym, pracowałem w Toronto. To jeżdżenie do Toronto było okropne i ja wziąłem dzień, dzień wolny wolny, i proszę pana znalazłem pracę w Union Gas, w gazowni. Proszę pana doszedłem do tego, że ja byłem inspektorem rurociągów y, y, w Union Gas. Że pracowałem tam prawie 30 lat. No to dziękuję bardzo i proszę bardzo. Chłopiec. On wiedział, co robi, ja? Wiedział, co robił, tak.